Wibracja 86 rubinowy promień. Niejedną już lekcję poświęciliśmy na pracę z czakrami, ponieważ cały system czakr we wspaniały sposób pomaga nam skupiać energię. Na przykład zielona czakra serca dotyczy otrzymywania i dzielenia się. Możemy również przyciągać różne kolory wszechświata, które pomogą nam w koncentracji, odświeżeniu skupienia oraz zwiększeniu naszej świadomości. Istnieją różne duchowe promienie, z których pomocy możemy skorzystać. Jeden z nich w szczególności wspomaga nasze odświeżenie, zaangażowanie i aktywację energii serca, abyśmy złączyli się z boską energią miłości i poczuli ogromne wsparcie. Mowa o rubinowym promieniu. Rubinowy promień jest energią duchową, która reprezentuje boską miłość. Opiekuje się nią Archanioł Hamuel, którego imię oznacza ten, który ogląda Boga. Hamuel pomaga nam ujrzeć boskość we wszystkim i we wszystkich. Podobnie jak kamień szlachetny, rubinowy promień jest cenny i trójwymiarowy, migocze w świetle. Rubin jest kamieniem poświęcenia, niegasnącej miłości i pasji. Kiedy kierujesz rubinowy promień ku centrum serca, Tworzysz jednocześnie przestrzeń, w której rozbudzisz, skupisz i zachowasz boską miłość, z którą przyszedłeś na ten świat. Z rubinowym promieniem możesz pracować w dowolnej chwili, zwłaszcza jeżeli uprzednio miałeś problemy w związkach, doznałeś wielokrotnego zawodu sprawionego przez bliskie ci osoby i teraz bardziej niż zwykle potrzebujesz docenienia i szacunku. Wibracja na dziś Przyciągnij dzisiaj rubinowy promień do czakry serca. Ustal intencje i doznaj najgłębszej boskiej miłości. Pozwól sobie pomóc archaniołowi Hamuelowi. Wyobraź sobie wspaniałego anioła stojącego teraz przy tobie. Poczuj jego wzniosłą i silną osobę. Anioł trzyma w dłoniach rubin i umieszcza go w twoim sercu. Niech ta energia otworzy Twoje serce i zapamięta boską miłość, która jest z Tobą od zawsze. Medytuj nad tym chwilę i kiedy będziesz gotowy, odmów poniższą modlitwę afirmacyjną, Dziękuję Ci, Archaniele Hamuelu, za połączenie mojego centrum serca z rubinowym promieniem. Przyjmuję to światło w moje wnętrze. Promień rozbudza każdy aspekt boskiej miłości obecnej w moim ciele, umyśle i duszy. Jestem gotowy na rozwój na poziomie serca. Tak zatem jest. Podziel się wibracją we mnie jest boska miłość, która dziś się przebudzi.